Antoine Saint-Exupéry řekl, jsi po celý život zodpovědný za to, pro co jsi se důvěrně rozchodl. Byt po celý život zodpovědný za partnera znamená byt mu věrný až do smrti. Pratře sestry, celoživotní věrnost nepada tak jednoduše z nebe. Nezáleží na manželských partnerech, aby se stále snažili o trvalost a věrnost we swym wstachu. Częstokrad je przychliżeno, że manżelska wiernost zacharnuje prawie mnohem widz, niż jen seksualni wiernost. Istnieje jeszcze mnoho innych forem manżelske niewiery, której są sotwa menie zraniujący, a proste laski. Niewianowat ne wieru, nemit czas jeden na druhego, nenasłuchać druhemu, Neprojevit zájem o problémy partnera, nemít mít trpělivost, ne mu žádný osobní, volný prostor, a vlastní okruch působnosti, żarliwe kontrolování, vypočítávání winy, odepšení smíržení. nemravná powaha rozluki vypryva i z nepořádku, který vnáši do rodiny a do společenství. Takowy na porządek sobie ważne szkody, manżelowi, manżelce, który był opuszczen, albo opuszczona, dovoleni zapudić własni manżelku, które dal Mojżesz Żydom, był ustupek zdówodniennej twardości jej serca. Skutecznym korzeniem te to, na sytuacja sytuacje je neschopno zmilować, która człowieka wzdaluje od pwoodnich o zamieru. Prawie to nachledu na celu wiec chce Jezus swe odpórce i okolo stoicji trybest. Muż i żena w sobie nesą obraz Bocha, który je laska. Przez swą wzajemną odliczność są oba powolani k tomu, aby utwarzyli ani aniterną jednotu, którą nazywamy manżelstwem. Stworzeni człowieka jako murze a żeny, znamy na napodobowani Boga, grzybotu w lasce. Jeśli żyje tomu tak, to pak nema do prawo naruszować tuto jednotu ustanowioną od początku Bohem. Swazek wierności w manżelstwie nenie icho, które by partnery zbawowalo swobody. Na opak, je to najwyższy sposób realizacji ich swobody. Egzystencjalni wyjadrzeni toho, że już Nigdy nie będą mocy jedna inak. Małżeński związek uzawrzony we swobodzie, oba partnery nowie oswobozuje, przede wszystkim od naladowości, a chwilkowe wrytkawości. W tomto smyslu je wierność wicjestwim nad czasem. Mąż a żena mogą najít we wierności swój koneczny staw. Stawa se z nich jedno tielo, innymi słowy, stawaj se bytości z nazwem my. Gdyż se człowiek tak to upnie, a definitywnie odewzda dowodu acili swe egzistence, Pak podle chrześcijańskiej wiry do nebych niewychnutelnie wstupuje Bóg. Innymi słowy, definitywni połto wierności w manżelstwie ma zakladni nabożeński rozmiar. W tomto swasku se człowiek zaslibuje nieczemu, co nie ma końca co jest bezpodmineczne a o czym nie dalej pochybować. Swiadczyć o neocenitelnej hodnocie nerozluczitelności, a małżeńskiej wierności jest jedna z najdłużejszych, a najnalechawiejszych powinności chrześcijańskich manżelskich dwoic w naszej dobie. Francuski, fran, franciszkański knies Abbé Pierre, takie autor Mnocha, duchownych, Jednou řekl, slib čistoty jsem nikdy nespochybnil, i přesto, že jsem v některých chvílích snil o radosti prožívané manżeli jako o největším zázraku lidského života. Ale pak mi wierna vzdělení mnoha lidí ukázala, že tato něha, po níž tolik žiznime, nikdy nenaplní srdce. I v těch nejlepších, nejšťastnějších parech. Každý z partnerů vidí, že své nejniternější já nemůže druhému pylně dát, a že stejně tak nemůže od druhého pylnie přijmout jeho niterné já. Ano, i když žijí manžele v tom nejtěsnějším spojení, nic nemůže zabranit chwili kruté samoty. A prawie v takovém okamžiku przepada každého muže a każdą ženu pochybnost o smyslu života. Może to wszak być i przyleżitości k slastnemu zakuszeniu Boży niechy. Przecież sestry, chrześcijaństwo dawa człowieku na jednej stronie wysoki ideal mrawni, nabożeński a ludzki ale na drugiej stronie zawsze poczyta z człowiekiem, który więcej czy mniej tohoto idealu nie dosahuje, a pomaga mu na cestie k niemu. Pomáhám mu, aby k němu vydržel jít celý život a nikdy se nestrátil, nikdy se nevzdal. Amen.